Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak łagodnia i wiersz tajemnia. Deszcz znów o toń zadzwonił, gdy księżyc noc wyniańczył. Gwiazdy się kąpią w toni, w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 wyłowie z nocy czarnej, jeszcze w nią gwiazd na łapie, Spojrze na blask z ukosa, Jak z nich srebrzyście kapie, Tajemni srebrna rosa.